Jest 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Katowicka prokuratura, która zajmuje się sprawą zonda krypto, ma już ponad tysiąc zgłoszeń od pokrzywdzonych. Kulminacyjny moment Czarnego Tygodnia. Kolejny element protestu w szpitalach powiatowych. O 11.45. Minuta ciszy przed szpitalami... Mija trzeci tydzień obowiązywania pakietu CPN. Tankujemy coraz taniej, a paliwa nie brakuje. Nie widzimy żadnych niepokojących sygnałów. Ponad tysiąc pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto zgłosiło się do prokuratury, a politycy przerzucają się odpowiedzialnością. Kto odpowiada za to, że rynek kryptoaktywów nie jest kontrolowany? Przedstawiciele koalicji rządzącej przypominają o dwóch wetach prezydenta i powiązaniach polityków opozycji z tym rynkiem, a opozycja podkreśla, że przygotowane przez rząd przepisy były zbyt restrykcyjne. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest w Sejmie. Dzień dobry. Powiedz Dzień dobry. co teraz, kiedy trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach?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 konkretnych decyzji. Nie może być tak, że tak bulwersująca sprawa toczy się w tak skandaliczny sposób. Waldemar Żurek podkreślił z kolei, że prokuratura Sprawza też czy nie doszło do nielegalnego lobbingu politycznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jak mówił, firmy mają prawo do sponsoringu, jednak konieczne jest sprawdzenie powiązań pomiędzy wpłatami a decyzjami. Najnowsze informacje i komentarze zebrała dla państwa Sylwia Białek. Dziękuję. W Gostyninie powstanie jednostka wojskowa. Właśnie zostało podpisane w tej sprawie porozumienie i list intencyjny, ogłosił wicepremier i szef monu u Władysław Kosiniak-Kamysz. To będą wojska rakietowe, druga brygada rakiet, około 800 żołnierzy w najbliższej okolicy. Będzie budować bezpieczeństwo tego terenu. Wicepremier zapewnia, że nowa jednostka to także element wzmacniania polskiej branży wojskowej. Tutaj do Gostynina trafią... Wyrzutnie czunmo składane już w 70, może nawet w 80% w Polsce. Podobna jednostka przewidziana jest również w Łowiczu. Za niecałą godzinę punkt kulminacyjny akcji protestacyjnej prowadzonej od poniedziałku w szpitalach powiatowych. W ramach Czarnego Tygodnia będzie minuta ciszy dla ochrony zdrowia. W szpitalach, które włączyły się do protestów wieszono flagi i plakaty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 ortopedii i około 3 milionów w zakresie rehabilitacji, z czego 2 miliony z to rehabilitacja pooperacyjna. Protest w szpitali powiatowych potrwa do piątku. Joanna Stankiewicz, Polski Radio. To są aktualności jedynki. Mija trzeci tydzień obowiązywania rządowego pakietu CPN, ceny paliw niżej. Dziś Polacy tankując płacą wyraźnie mniej niż w innych krajach wspólnoty, komentował w rozmowie z TVP Info minister energii Miłosz Motyka, biorący udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Przyjęte mechanizmy gwarantują, że już cena benzyny jest piątki poniżej 6 zł, cena diesla mocno poniżej 7 zł, a przecież w nieodległych nam państwach ta cena oscyluje w granicach 10-9 zł. I korzystają z tego nasi zachodni sąsiedzi, którzy przyjeżdżają tankować do Polski. Ale to nie stanowi żadnego zagrożenia, przekonuje rzecznik Grupy Orden Mateusz Witczyński. Sprzedaż przy zachodniej granicy jest delikatnie bardziej dynamiczna niż średnie dla całego kraju. Natomiast nie widzimy żadnych niepokojących sygnałów, które wymagałyby interwencji. Przypomnę, że dziś najbardziej potaniał olej napędowy. W porównaniu z wtorkiem cena maksymalna spadła o 17 groszy do 6,75 za litr. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolegę Cito firmy Reuters. Kolegę Cito firmy Reuters na stawy kości CERE. Na program zaprasza jego sponsor ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglasy imienia. Pogoda. Macieszymy no, się dzisiaj słońcem. W wielu regionach dziś bezchmurne niebo. Tam, gdzie chmury się pojawią, nie będzie padał z nich deszcz. Choć na północy i na zachodzie tych chmur może być chwilami dużo. Na ogół dziś na termometrach od 11 do 15 stopni, cieplej na zachodzie i na północy do 17, a troszkę chłodniej około 8-9 stopni w kotlinach górskich.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 And To są cztery pory roku w radiowej jedynce, prawie 11 minut po godzinie 11. w tej godzinie, wiem, niektórzy z państwa nie wierzyli, niektórzy mówili, że nie, to jest po prostu niemożliwe. Tak Ania Wyszkoni, tak skacząca na spadochronie, tak i ona nawet o tym zaśpiewała. I mam nadzieję, że opowie. Zapraszam. Pory roku. Ale zanim to wszystko i zanim te atrakcje, to jeszcze trzecia podpowiedź w naszym konkursie i w naszej zabawie. Długopis to nie jest. W takim razie o co chodzi? It's a w szafach poprzewracał. Maca szlafrok pal maca. Skandal krzyczy. Skandal, skandal, skandal nie do wiary. Jak czasami się zdarza, że człowiek pewnej rzeczy nie może zrobić, to ta rzecz właśnie człowiekowi pomoże. Już podłogę chcę odrywać. Będzie rwał, będzie mał. będzie rwał. Też może mieć Funkcję pomocną w pracy lub na zakupach może też mieć funkcję pomocną w rozrywce, ale mogą też mieć funkcję obronną na przykład przed czymś bardzo gorącym, mokrym i zimnym albo samo zimnym. jak? Wszystko mający plecak z niespodzianką w środku, to jest nasza nagroda 72 151 pod tym numerem proszę wysyłać się smsy czekam, więcej podpowiedzi nie będzie za to będą życzenia z okazji 100 lat Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Wypominanie wieku damom jest niestosowne w sobie samo Wypominanie go rozgłośniom też ryzykowną jest czynnością. Trudno. Okrutna krągłość dat każe dziś przyznać, że 100 lat kończy jedynka. Życzmy jej wspólnie kolejnych stół, ok? Lub jeszcze lepiej 130, bowiem inflacja nas nie pieści. Michał Rusinek, tłumacz i pisarz. Michał Rusinek, pan, który się deklinuje. Piękne to było, panie Michale. Bardzo, bardzo dziękujemy. A teraz Ania Wyszkoni, jedna z najpiękniejszych piosenek, które ja przynajmniej znam z jej repertuaru, ale potem Ania w naszym studiu, a potem coś zupełnie nowego. I przyznam szczerze, zaskoczyła mnie nie raz, ale tak bardzo jeszcze nigdy. A jednak. Ciekawe jak z wami. Wiem, że jesteś sam. Wiem, że masz na głowie tyle ważnych spraw. Nie pamiętasz już, co znaczy dobry sen Nie masz czasu na niepewność ani lęk Wiem, że jesteś sam Nic nie musisz mówić Wiem, że jesteś sam Pewnie teraz nie najlepszy na to czas Ale dzisiaj potrzebuję Twoich rad Ja bym powiedział nawet, że najładniejsze, chociaż ona ma wiele ładnych piosenek, a nie wyszkoni w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale będzie teraz nie o muzyce, tylko będzie o czymś. Ja przecierałem oczy ze zdumienia. I Sława, która wydaje dzisiaj audycją wienie swojej naprawdę. Co ty nie wiedziałeś? Ja mówię, wiesz, wydawało mi się, że wiem sporo o twoim życiu, ale o skokach spadochronowych to nie wiedziałem. Bo to, to stosunkowo świeża pasja, która pojawiła się. Półtora roku temu um, pierwszy skok w tandemie oczywiście, y, ale kiedy lądowałam jeszcze w tandemie już na ziemi wiedziałam, że kiedyś będę samodzielnym skoczkiem y, ku wątpliwej uciesze moich rodziców. Y, no ale wiedzieli tak, się, tak wcześniej składa... przed tym pierwszym skokiem, czy nie wiedzieli, czy się nie wiedzieli, nie wiedzieli? Nie wiedzieli. Wrzuciłam na Instagrama dopiero e, relacje po skoku. Później a, a nawet było? zdarzyło mi się mamę zablokować na Instagramie, żeby nie widziała, że. Żeby... Nie. Yeah. <laughs> <Żeby> mam... <laughs> Jakie, ojej. Gdzie to było, A gdzie, dzisiaj gdzie... skacze nawet moja córka Jest po dwóch tandemach To, to jakie to letnisko było? Gdzie, gdzie ten skok e, pierwszy? Akurat startowałam w Skydive Wrocław Pozdrawiam mm -hmm. serdecznie Później pojawiłam się też w, Na strefie Skycamp pod Poznaniem e, Również pozdrawiam Tam robiłam kurs AFF Czyli kurs samodzielnego skoczka No i czekaj, przychodzi ktoś taki jak ty No i zakładam, że oni wszyscy patrzą Mówią, no jeszcze sprawdzają nazwisko Czy się zgadza twarz I mm -hmm. oni mówią serio? No ale wiesz, no jestem tylko człowiekiem jakby, no, też mam swoje pasje, swoje potrzeby i jakby realizuję się też poza sceną, więc um, wiesz, jak przychodzę do sklepu um, spożywczego po jajka, czy po, po inne jakieś rzeczy, to... to to też nie patrzą z zadziwieniem i nie przecierają. Ale tak się znają. Poza tym to, to jest skleba, to jest skok na spadochronie. No ale teraz, teraz na tych ze strefach ze też mnie już znają I, i myślę, że skoki spadochronowe są ciągle dość nietypową jednak pasją I, i chyba fajnie, że tak mam szansę chodzić i opowiadać, tym bardziej, że opowiadam w kontekście również mojej nowej mm -hmm. twórczości, bo mamy piosenkę Młodych Spadochroniarzy, która bezpośrednio jest nawiązaniem do, do tej energii i do tej wolności, którą czuję podczas skoku. Jak to jest? Jak się tam pierwszy raz, a potem ten następny stoi na progu tego samolotu i trzeba skoczyć. Jest Pod... stres. Zawsze jest trochę stresu. Ale to ściska gardło, to Nie. blokuje nogi, to, to spina mięśnie. Co... Do czego to porównać? Nie, ja nie potrafię tego porównać do niczego innego, to jest ogromny wyrzut adrenaliny, ale też w moim przypadku jeszcze ogromny stres i wiem jedno, wchodząc do samolotu, że kiedy przychodzi ten moment wyjścia z samolotu, Aha. nie mogę się zawahać, nie mogę o niczym pomyśleć, nie mogę pomyśleć o tym, że się boję, tylko po prostu muszę z niego wyskoczyć. Zaraz, czyli jak dochodzimy do tego brzegu? To najgorsze, czy jedną ze złych rzeczy, jak rozumiem, jaką można zrobić, jest zatrzymać i zacząć myśleć. Tak, myśleć, po tak, prostu, tak, pak, lecę. No po prostu wiesz, czy każdy sygnał i kiedy pada sygnał y, od doświadczonego skoczka, który y, no, musi mi dać sygnał, że mogę wyjść z samolotu, po prostu muszę to zrobić. I tyle. Okej, okay, który był gorszy, ten pierwszy, pierwszy w tandemie, czy pierwszy samodzielny? Mm gorszy to bardzo złe słowo, bo jakby zrobiłam to z pełną świadomością i pełną radością. Trudniejszy. Trudniejszy na pewno był samodzielny, no wiesz, no, jesteś trochę zdany na siebie, chociaż masz obok siebie jednak doświadczonych skoczków, bo to też nie jest tak, że lecisz mhm. na górę i od razu wyskakujesz sam. Przez cały ten lot, przez całe swobodne spadanie i później jeszcze na przylocie na czaszy jesteś pod opieką instruktora, który jest bardzo czujny. Ale on jest obok. On już na, nie początku jest jest, na początku jest to obok i to jest naprawdę bardzo y, duże poczucie bezpieczeństwa, bo to są niezwykle doświadczeni ludzie. Ale to on leci A na spadochronie le... obok? Tak po prostu? Ty, ty, ty no, na jednym nie, na, nie na spadochronie, no tylko po prostu spada. Tylko to są ludzie, którzy mają taką kontrolę nad swoim ciałem, że to jest naprawdę niezwykłe. Y, no to, to są ludzie, którzy mają kilka tysięcy skoków na koncie, więc mhm. no, nieporównywalne do moich dziewiętnastu, prawda? Mm, Ilu? Moich dziewiętnastu Dziewiętnastu Dziewiętnaście samodzielnych skoków Myślę, na że to, koncie, to, tak. to i tak jest imponujące dla większości ludzi Z... No Z... dla mnie to jest naprawdę Brawo, ty, malu malusieńki, malusieńki, malusieńki kroczek no dobrze, czyli spadacie, wyskakujesz, tak? On wyskakuje tak. przed czy zaraz po, pewnie? Tak, na początku jest dwóch instruktorów. Obok. I oni lecą obok, tak? I lecą jak spadacie, obok, spadacie. a później jak już otwierasz spadochron, lecisz na czaszy, to ci instruktorzy bardzo szybko schodzą, lądują i czujnym okiem po prostu obserwują twój lot. Jesteś na radiu um, mm -hmm. i, i podchodzisz do lądowania też w sposób bardzo bezpieczny, bo czujesz tę opiekę. A ile się leci tak bez spadochronu? Tak to tak zależy od wagi. Ja lecę, akurat, ja, lecę bardzo do, ja lecę stosunkowo długo, bo jestem bardzo le, leciusia. Um, spadam swobodnie około 50 sekund, później lot na czaszy. No w moim przypadku naprawdę, jako że czasza jest bardzo duża u studentów, a ja mam bardzo y, małą wagę, no to potrafię lecieć na czaszy jeszcze A to masz z masz 7 minut. Potem, tak? to... Oj, z tym lądowaniem to nie jest, to, to, to nie zależy od wagi, wiesz, to zależy trochę od umiejętności, od skupienia, od y, warunków pogodowych, y, od wiatru. Mhm. Dużo by gadać. Dobra, to teraz mam parę praktycznych pytań. Dla ciebie rzeczą mega ważną jest głos. Czy to prawda, że jak się leci na spadochronie, trzeba pilnować się bardzo, żeby buzia była zamknięta? Żeby nie łapać powietrza? Czy to taki mit tylko, czy to jest rzeczywiście tak jest? Nie wiem, czy tak jest. Ja miałam y, buzię zamkniętą. No, dzisiaj już latam w kasku z, z pełnym y, zabezpieczeniem buzi. Ale y, no, ten pierwszy skok spadochronowy... Słyszałam takie historie, że ludzie potrafili się zachłysnąć powietrzem tak o, mocno, tak, że tak, tak, tak. nie mogli złapać oddechu. Ja z tym problemu nie miałam. Mm. Ale powiem ci też szczerze, że to jest taka adrenalina i tyle emocji, że mm, po pierwsze nie jesteś za bardzo w stanie tego kontrolować, a po drugie no, ja nie pamiętam, czy ja miałam wiesz, usta otwarte czy, czy zamknięte. No, jakby po prostu byłam skupiona na tym, żeby się cieszyć. Ale Ważne, się nie żeby mieć oczy otwarte, bo wtedy po prostu możesz to chłonąć. A są tacy, którzy wyskakują z samolotu w tandemii i zamykają oczy i nic nie. Z tego nie mają. No oczywiście, że są. Może dostali w prezencie i się boją. <laughs> Czekaj, no i teraz tak, lecisz, oczy otwarte, jest, jeszcze jest ten moment tego, tego spadania bez spadochronu, bez czaszy. Lecisz, lecisz, lecisz, lecisz, te 50 sekund, co się widzi? Bo to się leci, co, głowa jest w bok, głowa, no jestem pioną. Głowa piono. jest raczej nie, w, płasko, górę, w górę, żeby wiesz, żeby tę sylwetkę y, utrzymać y, prawie nie, bo widzisz chmury. W moim, nie. Ja powiem ci, u mnie to jest jeszcze tak, że ja y, nie jestem za bardzo skupiona na tym, co widzę. Ja jeszcze y, jestem no, raczej skupiona na tym, co powinnam zrobić, jak powinnam zrobić y, wiesz, wysokościomierz. Y, otwarcie Gdzie jest na, wysokością? Na ręce. Jak zegarek? Tak. Aha. No i na odpowiedniej wysokości musisz się otworzyć. No, to, jest, to jest podstawa, żeby ten spadochron jednak otworzyć. Jeśli się no, tego nie to, to, zrobi, to, to, to zrobi się... to za ciebie automat, ale on to zrobi trochę później. Moment, żebym zrozumiał. Czy jest, jest jakaś rączka, za którą trzeba pociągnąć? I wtedy mogę ja jakby świadomie, tak, tak czy guz guziczek, czy rączka? T taki, pi taki pilocik, za który trzeba pociągnąć. pociągnąć. Dobrze. I jeżeli ja tego nie zrobię, czy gdyby się coś stało, na przykład ktoś traci przytomność chociażby, mm -hmm. czy stres, tak, tak, to jest automat, przypadki. który mierzy ciśnienie i w odpowiednim momencie na podstawie tej wysokości... No, mierzy, mierzy szybkość i, i wysokość i po prostu y, na podstawie tego no. może ci y, wystrzelić z... y, czaszę zapasową. Czy nie, szarpie czy szarpie. Troszkę szarpie, ale to są takie emocje, które, wiesz, jakby no, nie, nie skupiasz się na tym, czy tam mocno szarpnęło. No, no bywa, że, że może szarpnąć. Masz zapasowy, tak? Czy są, są dwa? Musi być zapasowe. zapasowego wiem, no, to wie, ja nie wie, wiem, że... czy ktoś lata, ale ja bym się nie odważyła. I ten spadochron jest teraz tak, on jest taki okrągły, czy on jest taki jak, e, nie, jak skrzydło, taki płaski? taki, taki skrzydełko. Taki płaski, tak. No. Czyli można kierować. No tak, no trzeba kierować, żeby jednak wylądować na lotnisku, a nie w przypadkowym miejscu. I kierujesz jak? To się pociąga Ster sterówki. za... Sterówki, masz sterówki, za, za, które za, <laughs> uwalniasz. To <laughs> przyspieszony kurs. No musiałby tu siedzieć ktoś doświadczony, bo ja nie chcę tutaj wychodzić przed szereg. Ale są sterówki, którymi normalnie sterujesz i dolatujesz jednak do lotniska. Fajnie jest wylądować na lotnisku, a nie na przykład w, w lesie, krakach. prawda? No tak. I, a, I to wszystko jest w tej piosence, rozumiem? Krok po kroku. Wiesz co, w Żartuję piosence... oczywiście. Co jest w środku? Bo ja jej jeszcze nie słyszałem. zaraz Piosence są te emocje, które będzie. towarzyszą mi również podczas skoków. Ta, ta adrenalina, ta energia, ta wolność, to poczucie, że, że tyle w życiu jeszcze mnie może spotkać fajnych rzeczy. Że życie jest tak zaskakujące i tak piękne, że powinniśmy je chłonąć. Mm. No, dla mnie piosenka młodych spadochroniarzy emocjonalnie ma duże przełożenie na skoki spadochronowe, chociaż no, w tej warstwie tekstowej no, jest to bardziej rozliczenie... No nie wiem, pewnego rodzaju miłosne, no powiedzmy. U, będę słuchał i się drugiego i trzeciego dna dopatrywał. To od razu powiem, że a na lecie z radiem będzie, bo my się widzimy na lecie z radiem. My się widzimy dwa razy tak. w tym roku, bardzo a... się cieszę i bardzo chciałabym, żeby piosenka Młodych Spadochroniarzy też ze sceny Będę zabrzmiała. walczył z panią reżyser, bo to dwie panie Wiesz reżyserki co? Ja tam ja myślę, że nie będziemy musieli jakoś specjalnie walczyć. Um, sądzę też, że... Ta piosenka ma tak y, niebywałą energię, ja widzę co dzieje się na koncertach. Ludzie jeszcze nie znają tego utworu, a tydzień temu jeszcze w ogóle nie mieli szansy znać, no bo przecież nie było jeszcze premiery, a po prostu ta piosenka jest tak porywająca, że publiczność wchodzi w to od razu. Czekaj, czekaj jakby taka, taka lina tam była i na tą scenę tak zjechać z góry, da? to by był taki pomysł. Ania Wyszkoni, bardzo pięknie dziękuję jestem pod mega wrażeniem. Ja leciałem dziękuję kiedyś w takim bardzo. samolocie, ale tylko patrzyłem się i... I byłem przerażony, że oni mają odwagę skakać ci, którzy tam skakali. Więc... Polecam. Trzeba naprawdę robić rzeczy mimo strachu. Brawo. Dziękuję. Dzięki. pory roku. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Prawie 15 powyżej zara i ta temperatura rośnie. Dziś temperatury w Polsce między 11 a 15-16 stopni, trochę cieplej na zachodzie i na północy, czyli ta piła by już tak troszkę pasowała. 17, a nawet może 18, ale chłodniej na samym wybrzeżu. 8, a w górach to nawet 6. Teraz województwo śląskie, Cieszyn i pan Stanisław Kawecki, popularyzator przyrody. Dzień dobry. Dzień dobry z Cieszyna. Dziś pogoda w Cieszynie słoneczna, na niebie mało chmur. Ale słoneczko fajnie grzeje, więc zachęcam do wyjścia do miasta, a szczególnie do parków, naszych zieleńców, szczególnie do lasku miejskiego nad Puńcówką, gdzie teraz wiosną kwitnie Cieszynianka wiosenna. Taki niewielki kwiatuszek, można powiedzieć, bardzo charakterystyczny dla naszego regionu. W Polsce rzadki, u nas właśnie można go tam zobaczyć. Zielone kwiatuszki, zielone płatki i żółty środek. Jest to niewielka kępka która pojawia się tylko wiosną i z początkiem lata znika. Czekać będziemy na nią tutaj w Cieszynie do kolejnej wiosny. Roślina ta rośnie w runie w postaci kępek, ale jest jej dość sporo właśnie u nas w Cieszynie. Jest pod ochroną. Kto zobaczy, na pewno zapamięta ją na zawsze. Roślina w Cieszynie. Można by powiedzieć cieszynianka, ale cieszynianka to coś innego. Cieszyn, województwo śląski, Stanisław Kowecki, popularyzator przyrody. Dziękuję panie Stanisławie. Teraz będzie Warszawa, Mazowsze, tradycyjnie plus 12 termometr, 106,2 hektopaskala, barometr, ciśnienie, góra-dół, góra-dół, waha się. Cztery pory roku. in a foreign land to take life on earth to the second bird and the man Z Anią Wyszkoni o skokach na spadochronie, a państwo od razu lecie z radiem. Kiedy start? No 20 czerwca w sobotę, bo tak się układa ten kalendarz w tym roku. I z tego co pamiętam, ale to dokładnie będziemy państwa oczywiście informować, ten pierwszy koncert to jest Bielsko-Biała. Czyli stamtąd się usłyszymy i tam się też zobaczymy. A potem tak przez całe wakacje koncertów powinno być 12 aż do początku września. Czyli kolejno nie 10, jak to w czasie wakacji tutaj opowiedziało, ale jeszcze dwa dokładamy, jeden troszkę wcześniej. Jeden troszkę później. Szczegóły oczywiście na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Na razie czas na powieść kryminał. Lektury jedynki. Może nie kryminał. Może lepiej było powiedzieć książka, przy której dreszcz na plecach jest obowiązkowy i murowany i zawsze się pojawi. Pasło przeżywało bum naftowy. Potem wydobycie ropy zmalało, ale i tak uchroniło mieszkańców w czasie okupacji niemieckiej. Eksploatację złóż zakończono w latach 50. i zaczęto wycinać lasy. Posłuchajmy trzeciego fragmentu powieści Wojciecha Chmielarza, zatytułowanej Tam, gdzie zmrok zapada szybciej czyta Przemysław Bluszcz. Rozpoczął się drugi złoty okres w życiu miasteczka. W jego rozwój zainwestowano sporo pieniędzy. Wybudowano nowe drogi, szpital, przychodnie, osiedla, szkołę, a nawet stadion. Zadbano o elektryfikację, podciągnięto wodociągi. Robotnicy znowu zaczęli zjeżdżać z całej Polski, chociaż nie w takiej liczbie jak podczas naftowego bumu. Oczywiście był to rozwój na miarę socjalistycznego kraju. Drogi często nie dawały rady przetrwać pierwszych jesiennych ulew i srogiej zimy, a nowo postawione bloki miały wszystkie wady ówczesnego budownictwa. Oczywiście wiązały się z tym także tragedie. W latach 70 Doszło do tragicznego wypadku, kiedy autobus PKS-u zsunął się ze zbocza wichrówki, jednej z gór, które otaczały miasteczko, a która swoją nazwę wzięła od hulającego tam wiatru. Katastrofa wydarzyła się w marcu, przy okazji odwilży, kiedy śnieg jeszcze leżał, ale ze zboczy spływały już strumienie wody, a ziemia na wichrówce zrobiła się miękka jak bagno. Autobusem podróżowali zbierani z okolicznych wsi mężczyźni, którzy jechali na poranną zmianę w Tartaku Na zakręcie kiepsko zbudowana i nieutwardzona odpowiednio droga nie wytrzymała obciążenia Nagle potężny kawał jezdni po prostu zsunął się jak tafla lodu, a razem z nim autobusz Prawdopodobnie do tragedii by nie doszło, gdyby wcześniej w tym lesie nie wycięto drzew i nie pozostawiono gołego zbocza. Nie było niczego, na czym pojazd mógłby się zatrzymać. Po pierwszych nierównościach zaczął koziołkować i spadał z prawie siedemdziesięciu metrów. Zginęło wtedy sześciu mężczyzn. W większości mieli żony i dzieci. Niektóre rodziny, pozbawione jedynego żywiciela, nagle musiały radzić sobie same. Śledztwo w tej sprawie się ślimaczyło. Wreszcie zatrzymano jakiegoś pomniejszego inżyniera. Postawiono go przed sądem w Sanoku i skazano na niewielką karę w zawieszeniu za niedopełnienie obowiązku. Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazywał jednak, że za wypadek głównie odpowiedzialne były nie do przewidzenia warunki pogodowe. Jakby odwilż w tej okolicy nie zdarzała się co roku. Przemysław Bluszcz przeczytał trzeci fragment powieści Wojciecha Chmielarza Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Ciąg dalszy jutro. Jedynka. Polskie radio. A teraz piosenka, przy której fani Abby powinni sobie troszkę pomarzyć. sitting in the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything Good. but you bring up. Time flies, doesn't seem a minute, since the Duraly Spar had the chess boys in it. All change, don't you know that when you play at this level there's no ordinary menu. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or, or this place. When night Ain't free. You'll find a god in every golden bush. And if you're lucky, then the guts are she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a ball. It's sweet as I should be. looking at the ball, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded polluted thinking town. What Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest I get my kids Above the waistline, sunshine One night in Bangkok Makes a hot man humble Not much between despair and Contemplating, I'd let you watch. I would invite you, but the queens we use would not excite you.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 Two są znaczy tu ich. No Zacząłem by się kurwał, nie złody z nich Już tak nie umiem Nie szukam Cię w grupie kiedyś. Zrozumiesz, ja dobrze wiem, że już nie. Mam na Ciebie wielik i no muszę się oduczyć, muszę się oduczyć. Cię. Mam Cię za sobą, zaczynam coraz szybciej historią jak w pamiętniku stary pis a teraz nie zadzwonić, śpiesznie, zadzwonię też już nie będziemy oglądać do Walking Dead i Wauci śpiewaj sam Alabama sześć ja wiem że kiedyś i tak będziesz szukał mnie nie mam dla ciebie nic i muszę się z twoich obiekt Chcę w u kiedyś rozumiesz. Ja dobrze wiem, że już nie mam dla ciebie nic. I muszę się oduczyć, muszę się oduczyć. Muszę się oduczyć, muszę się oduczyć. Muszę się oduczyć, muszę się oduczyć. Nie. nie mam dla ciebie. Nie chcę, żebyś 72-151 nasz numer konkursowy. Przeglądamy go zawsze tak e, z ciekawością pod koniec audycji i patrzymy, co tam Państwo do nas piszecie. Dziś Pani Maria z miejscowości Lubień na czele tej listy. Dzień dobry Pani Mario. Dzień dobry, witam witam serdecznie i życzę następnych 100 lat w zdrowiu i pomyślności dla całego radia. Oby były szczęśliwe, dziękuję bardzo i oby za 100 lat jakieś tam kolejne pokolenie wiedziało, że to radio dalej istnieje, bo to przepowiadano par razy koniec radia, ale jakoś na szczęście. Ale nie o tym teraz Pani Mario. Co było schowane w konkursie, bo to była prosta rzecz. A wbrew pozorom wcale tak łatwo nie było odgadnąć, co to było. O co chodzi? okulary. A co pani napisała w SMS-ie? Czy możemy zdradzić im? być by różowe, żeby świat był troszkę weselszy. Myśli pani, że przez różowe lepiej widać? No, pani tak, Mario. Jak, takie jest <głos> Wiem, że tak Z Pani Mario, oczywiście, że tak chodziło o okulary. W pewnym wieku już się ma na swoim nosie albo gdzieś obok. Dobre. Ja też teraz mam okulary na głowie założone i zaczepione tutaj takie dopatrzenia z małej odległości. Tak. A Pani Mario, jest nagroda, będzie dość duża, więc bez okularów Pani ją zobaczy, bez żadnego problemu. Dziękuję ślupem, bardzo. Super, super, bardzo. Dziękuję i pozdrawiam całą redakcję. To, Dziękujemy i... bardzo. Dziękuję za życzenia. A ja Państwa zapraszam od razu na jutro. Sława Wabińczycka poprowadzi program. Będzie wiele fajnych rzeczy, jak zawsze w czterech porach roku. I będzie, uwaga, aplikacja, która nazywa się Olimpia. Jak macie smartfony, to nic nie kosztuje. Można sobie ją ściągnąć. Pomaga się uczyć. Bardzo mądrze. A może warto z własnym dzieckiem? Sława jutro o tym opowie. Zapraszam. 半分钟